Koła już stał, szykuj AWP, zaraz będzie spał, strzel w łeb, bardzo gruby jest, nie raszuje, nie, na czerwono się ubiera, łatwy z niego cel. Przed PC, przed PC, przed PC, spędzę, moje święta i sylwestra, bardzo tego chcę, przed PC, przed PC, przed PC spędzę Moje święta i sylwestra będę grał w CS. PC święta rzecz, dużo na nim graj w życiu powiedz precz, internet to twój raj Na skinie counter strike, serwerów ponad sto Na każdym z nich ktoś o oh my fucking gun przed PC, przed PC, przed PC, spędzę Moje święta i Sylwestra bardzo tego chcę hey! Przed PC, przed PC, przed PC, spędzę Moje święta i Sylwestra będę grał w CS Pierwsza gniazdka już pokazała się Ja wyjmuję nóż i raszuję gdzieś To jest i Band Pewnie czuję się, ponieważ wciąż złotami gram Przed PC, przed PC, przed PC, serdzę Moje święta i Sylwestra bardzo tego chcę Przed PC, przed PC, przed PC, przed PC przed Moje święta i Sylwestra będę grał w Oj, będę grał, ha, ha, ha, ha.